4, czterech, 24 czterech i 20. Zdrowaś, Marioła. To ja nie wiem, że na świecie. Nie było. To można mówić. Oczywiście można mieć takie poczucie wyjątkowości, bo z pokorą czekając na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 Tak, wiem, ja też zresztą, jak wszyscy. Szefie, ale jeżeli nie chcemy iść po macku, musimy wracać już teraz. Uuuu. Co? Co? O, wilki? A, tu za daleko. Teraz już zapóźno na odwrót. Przenocujemy tutaj, w jednym z opuszczonych budynków. E e e to... Y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 Chyry, <mum> chyry, co to było? Gól? Może... No, trochę powolnie jak na gólach. Jakiś czy albo kulawy. Nie wiem, żadne się przekonamy. A teraz śpimy. Jedna suma trzeba wartę, zamieniamy się co godzinę. Ty wolecki na końcu. Po tym, co dzisiaj powinieneś odpocząć. Bo dziwne rzeczy się z tobą działy. Ja zacznę. John objął pierwszą wartę.